Rozdział trzynasty Wszystko na tacy, aż do przesady Rzadko w czasie śledztwa zdarzało się, by wszystko szło gładko Los współpracował, a dowody same wpadały w ręce Może dlatego Straszewicz był nieco podejrzliwy Garstka obdzwaniał hotele Zgodnie z sugestią Agaty zaczął od tych najlepszych i powieka mu drgnęła na samą myśl, że ktokolwiek mógłby zapłacić za nocleg tyle, ile wynosiła ćwierć jego miesięcznej pensji. Ofiara najwyraźniej też miała dość rozsądku, by się na to nie porywać, więc dzwonił dalej po tych czterogwiazdkowych. I zaskakująco szybko, bo po wybraniu zaledwie trzeciego numeru usłyszał upragnione... Owszem, pan Aleksander Bartoszczyk jest naszym gościem. Recepcjonistka gładko przyjęła zapewnienie Garstki, że pracuje w policji i poinformowała, że Bartoszczyk zameldował się w środę o 15:20, a pobyt opłacony miał do soboty. Garstka nie wspominał, że gość wymeldował się już z tego świata, więc raczej nie dopełni formalności. Dowiedział się także że Bartoszczyk wynajmował jedynkę, mieszkał sam i nie miał gości, przynajmniej według dostępnych informacji. Sierżant poprosił, by nikt nie wchodził do pokoju Bartoszczyka i zapewnił, że policja wkrótce pojawi się na miejscu. Recepcjonistka przyjęła te instrukcje z zawodowym spokojem. Dobra. Mamy to, zawołał do Straszewicza, który właśnie skończył mniej owocną rozmowę telefoniczną. I co? Faktycznie górna półka? zapytał sierżant sztabowy, ciekawy, czy ocena agaty się sprawdziła. Królewsko i luksusowo, przyznał garstka, łapiąc kurtkę z wieszaka. Zanim jeszcze weszli do środka, rozejrzeli się po parkingu przed hotelem, ale nie zauważyli żadnego mercedesa. Stąd do zapadłego jest ile? Zastanowił się Straszewicz. Pieszo 35, – Pieszo trzydzieści pięć, może czterdzieści minut. – Autem niecałe dziesięć – odpowiedział Garstka. – W taką pogodę jego pantofle nie przytrzymałyby czterdziestominutowego spaceru – zauważył starszy policjant. Garstka przytaknął. – Może patrole znajdą auto. Wysłałem opis i numery do innych komisariatów. – Tylko w regionie czy szerzej? – zapytał Straszewicz. Na razie w województwie, ale może trzeba nadać na Warszawę? Zastanowił się Garstka. Nadaj, nadaj, nawet na całą Polskę. Zanim się Dunin przyczepi, że nie wkładamy w poszukiwania całego serca. Straszewicz się skrzywił. Pogadam z taksówkarzami, ale większość ludzi wybiera dziś jedną z aplikacji. Może w telefonie coś wygrzebią? Dodał Garstka. Z karty meldunkowej, którą wypełnił Bartoszczyk, niewiele wynikało. Zapłacił kartą za pokój i parking. Nie miał żadnych dodatkowych życzeń, a jego pokoju nie sprzątano zgodnie z dyspozycją. Wedle listy recepcjonistki w czwartek zjadł śniadanie. Nie zgłaszał wymagań dietetycznych. Recepcjonistka nie pamiętała zbyt wiele poza tym, że był elegancko ubrany. Z nikim nie wdawał się w rozmowy, które zdradziłyby cel pobytu. W środę wieczorem zamówił dwa piwa przez obsługę hotelową, ale nie zostawił na piwku. Kelner, dostarczający zamówienie, nie zauważył w pokoju żadnych dodatkowych osób. Nikt nie miał o nim nic szczególnego do powiedzenia. Garstka i Straszewicz wzięli klucz i udali się na piętro. Pokój był spory. Kremowe ściany, jasne kolory, głównie biel i złoto, przełamane intensywnym, pałacowym wzorem na wykładzinie. Schludny. Żadnych porozrzucanych ciuchów, wysypujących się śmieci czy śladów pospiesznego pakowania. Jedna walizka, torba na laptop i skórzana aktówka. Na pierwszy rzut oka nic podejrzanego, dopóki Straszewicz nie zajrzał do aktówki. – Kto zabiera na urlop testament i polisę na życie? – zapytał zaskoczony, przeglądając dokumenty. – Ktoś, kto nie spodziewa się, że wróci do domu żywy – odparł garstka marszcząc brwi. Kartkował resztę luźno wrzuconych papierów, aż natrafił na wydruki wiadomości mailowych. Przebiegł szybko wzrokiem po treści i dodał –– Ktoś, komu grożono – a konkretnie komu grozi żona. Straszewicz wziął kartki i przeczytał kilka wiadomości. Zaklął pod nosem. Jeśli wierzyć mailom, Agata praktycznie ściągnęła go do ustki szantażem. Ale coś mu tu nie pasowało w kontekście testamentu. Zakładając, że się jej bał, że go szantażowała i przyjechałby przyspieszyć rozwód, Dlaczego uczynił ją główną beneficjentką testamentu i polisy na życie? To się nie trzyma kupy. W takiej sytuacji rozsądniej byłoby się upewnić, że w razie jego śmierci niczego nie dostanie. To przecież dodatkowy motyw do zabójstwa, zauważył studiując dokumenty. Może to ustalenia sprzed pogorszenia stosunków? Z czasów zgodnego pożycia małżeńskiego? Zgadywał garska. Straszewicz pokręcił głową. Według dat na obu dokumentach Bartoszczyk złożył te dyspozycję trzy miesiące temu, w piątym roku postępowania rozwodowego. To się nie trzyma kupy, powtórzył. Może nie miał innej rodziny? Może myślał, że się pogodzą albo chciał jej coś uczynić. Podsunął garstka. Może, ale... Agata Bunc nie jest typem kobiety, której wybaczenie da się kupić. Nie widziałeś jej, gdy o nim mówiła. Straszewicz uniósł dokumenty pod światło. Dziwny podpis. Trzeba go będzie dać grafologowi, powiedział. Podrobiony? Zainteresował się garstka. Nie wiem, ale dociskał długopis tak mocno, że prawie przebił kartkę. To zwykle świadczy o przymusie bezpośrednim. Straszewicz skinął głową. Ukończył ten sam kurs z podstaw grafologii. Dobra, wezwij techników. Niech sprawdzą, czy są tu czyjeś odciski poza tymi ofiary. Myślisz, że mogą tu znaleźć ślady Agaty? Straszewicz nie odpowiedział. Coś mu tu nie pasowało. Nie potrafił... Jeszcze tego uchwycić, ale miał wrażenie, że ktoś nim manipuluje. Tylko kto? Agata? Ofiara? Morderca? Miał po prostu nadzieję, że ślady spokoju powiedzą więcej niż te nieliczne z lasu, ale nie mógł się oprzeć wrażeniu, że to co widzi to starannie zaaranżowana scena. Niech sprawdzą wszystko: pościel, łazienkę, każdy zakamarek. Jeśli miał towarzystwo, chce wiedzieć, kto to był. Może znajdą coś w laptopie lub telefonie, cokolwiek, co będzie miało więcej sensu niż zostawianie majątku kobiecie, która wedle własnych słów robiła wszystko, by się z nim rozwieść. Wątpisz w ten rozwód? Nie, widziałem jak o nim mówiła, ale może trzeba porozmawiać z ich prawnikami. Teraz mam za dużo sprzecznych sygnałów i wcale mi się to nie podoba. Garstka przytaknął i sięgnął po telefon, by wezwać ekipę techników. Straszewicz wyszedł na balkon. Jedyny ślad po ofierze, jaki tam znalazł, to kilka niedopałków w szklanej popielniczce na stoliku. Jasne niebo było zupełnie bezchmurne. Jakby wczorajszy deszcz współpracował z mordercą. Straszewicz dotarł do swojego mieszkania tuż przed dziewiętnastą zmęczony, głodny. I rozdrażniony. Nawet nie z powodu kolejnego telefonu od Dunina. Ten wyrzucił z pamięci zaraz po zakończeniu rozmowy. Mimo to coś go gryzło. Danuta natychmiast rozpoznała symptomy. Po tylu latach znała męża jak własną kieszeń. Nałożyła im kolację na talerze, usadziła go przy stole, jadł w milczeniu, zawzięcia żując kawałki kotleta, które z pewnością nie były na tyle twarde, by wymagać tak agresywnego traktowania. Gdy skończył, zabrała talerze do kuchni i wróciła z dwoma pokaźnymi kawałkami wciąż ciepłego jabłecznika. — Jezu, przegapiłem jakąś rocznicę? — zapytał a na jego wąsatym obliczu odmalowało się poczucie winy. Danuta uśmiechnęła się łagodnie. Po prostu pomyślałam, że dzisiaj ci się przyda, odpowiedziała. Straszewicz parsknął śmiechem. Nie wierzył w wiedźmy, magię ani inne ezoteryczne bzdury, ale gdyby wierzył, nie miałby wątpliwości, że jego żona jest wiedźmą, jakby miała niewidzialne Czułki, które odbierały fale z kosmosu. Nie wspomniał jej o niczym, a jednak wiedziała. Wiedźma, jak nic. Możesz równie dobrze od razu wyśpiewać, co cię gryzie. Jeśli jeden kawałek jabłecznika nie poprawi humoru, mam więcej, zanęciła z uśmiechem. Teoretycznie nie powinien jej mówić o trwającym postępowaniu – tajemnica służbowa i tak dalej, w praktyce byli małżeństwem przez większość swojego życia i nikomu nie ufał bardziej niż Danucie. Nieraz i nie dwa omawiali policyjne sprawy. Nazywała siebie jego ścianą do odbijania pomysłów, ale w rzeczywistości była kimś znacznie więcej. Miała umysł ostry, jak brzytwa i dar spoglądania na sprawy z innej perspektywy. Często zadawała pytania, które prowadziły go do przełomowych wniosków. Widocznie lata w zawodzie nauczycielki zrobiły swoje. Pamiętasz, mówiłem ci o tym trupie, którego wczoraj znaleźliśmy za domem uklejów? Skinęła głową, wpatrując się w męża. No więc, trup był prokuratorem z Warszawy, ale to nie wszystko. Był też mężem Agaty Bunc. Prawie byłym mężem, jak podkreśliła. Rozwodzili się burzliwie od paru lat. Zamilkł i wpakował sobie do ust kawałek jabłecznika. Jęknął z rozkoszy, ale na jego czole nadal rysował się niepokój. Danuta zjadła kęs ciasta, zastanawiając się nad sytuacją. Poszlaki wskazują na Agatę? Zapytała w końcu. No, wskazują. Zbrodnie popełniono praktycznie na jej terenie, a na dodatek jest najwyraźniej beneficjentką testamentu i polisy na życie zmarłego. Trudno mi uwierzyć, że miałaby zabić męża w taki sposób. Strzały w brzuch to dość drastyczna metoda, ale skuteczna. I wiem, że jesteś jej fanką, ale nawet poczytne pisarki mogą być morderczyniami. – Pewnie mogą – przyznała. – Tyle, że… – Wiem, że to zabrzmi głupio, ale gdyby Agata postanowiła pozbyć się męża, zrobiłaby to o wiele lepiej. – To samo mi powiedziała – mruknął Straszewicz. Danuta skinęła głową i zaczęła wyjaśniać swoją teorię, gestykulując widelczykiem do ciasta. – Czytałam wszystkie jej książki. Ona jest inteligentną bestią, zna się na rzeczy. Nie ma w tych powieściach dziur fabularnych ani kiksów dotyczących kryminalistyki. Żadnego deus ex machina. Porucznik Zywert zna się na robocie, a to znaczy, że i Agata Bunt się na niej zna. Pod pewnymi względami bliżej jej do ciebie niż do zwykłych ludzi, którzy żyją w błogiej nieświadomości. Zna się na postępowaniu śledczym. Gdyby zamordowała męża... Nie sądzę, żeby zrobiła to na swoim terytorium. A co ważniejsze, nie sądzę, by zrobiła to na terytorium Niny. Przejmuje się tą dziewczyną i nie chciałaby jej w to wplątywać. Straszewicz przytaknął w milczeniu. Jak dotąd Danuta nie powiedziała nic, z czym by się nie zgadzał. Nie twierdzę, że Agata Bunc popełniłaby zbrodnię doskonałą, bo wciąż mi powtarzasz, że taka nie istnieje. Twierdzę, że na pewno nie zostawiłaby śladów prowadzących wprost do siebie i swoich przyjaciółek, doprecyzowała. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale uniosła palec i dorzuciła. Oczywiście, że to mogła być zbrodnia w afekcie, ale głowa stygnie. Jeśli zostajesz ze zwłokami prawie byłego męża, to coś z nimi robisz. Zakopujesz, wywozisz, ukrywasz. Nie zostawiasz na widoku zaraz za swoim domem. Może miała za mało czasu? Zapytał. Choć sam w to wątpił. Wstępny czas zgonu medyk sądowy określił na siedemnastą. Dwie i pół godziny później ciało znalazła Gertruda Grabla. Przez te dwie i pół godziny Agata miałaby czas, by ochłonąć i pozbyć się zwłok. Jej przyjaciółki zresztą też by go tam nie zostawiły. Dom jest na uboczu. Nie obawiałyby się przypadkowych świadków. Uwinęłyby się we trzy, bo przecież nie sądzisz, że Nina i Zuzanna zostawiłyby ją samą ze zwłokami. Mam wrażenie, że to takie babki, które na nocnego smsa o treści potrzebna pomoc przy mokrej robocie zjawiają się z łopatami, workami i wybielaczem, zauważyła Danuta. Straszewicz prychnął, ale nie zaprotestował. Tak... To pasowało do tych diablic. Kto wie, czy gdyby Nina nie ugrzęzła na piętrze po zawaleniu się schodów, a przyjaciółki nie musiały pokonać kilku godzin drogi do ustki, to nie wpadłyby na coś takiego. Tylko, że tej ścieżki rozumowania nie mógł przedstawić prokuratorowi. Dunin wpadłby w taką furię, że pękłaby mu żyłka. Co, swoją drogą, miałoby pewne plusy. Wiesz, że udowadnianie, że Agata byłaby lepszym przestępcą niż zabójca jej męża, a taka fuszerka jest poniżej jej godności, to broń obosieczna, zauważył Straszewicz. Czasem trzeba myśleć szerzej. Ma alibi? spytała Danuta. Sprawdzamy. Była w Warszawie przez kilka dni, a większość czwartku spędziła w drodze. Czyli da się sprawdzić. Gdyby była winna, miałaby żelazne alibi. Wiesz o tym. Co zostawia nas z pytaniem, jakim cudem jej pan prokurator skończył martwy na jej podwórku? Może pytanie brzmi, kto chciałby zabić prokuratora i wrobić Agatę Bunz? Może ktoś go tu zwabił, załatwił swoje porachunki i mało subtelnie liczył, że wszystko pójdzie na konto prawie byłej żony? Brzmi jak fabuła jednej z jej powieści, mruknął Straszewicz, co nie znaczy że jest mniej prawdopodobne. Sprawca niemal się przeliczył. Gdyby Bartoszczyk zginął w środę albo we wtorek, jej alibi byłoby mocniejsze. We wtorek jeszcze go tu nie było. Zauważył. Danuta rzuciła mężowi wymowne spojrzenie. Tak czy owak? Fart czy działanie zgodnie z planem? Zapytała. Straszewicz pokiwał głową. Wreszcie myśl, która wymykała mu się od dłuższego czasu, zaczęła się klarować. Lubię dowody. Prowadzą do celu. Gorzej, gdy prowadzą w konkretnym kierunku, a instynkt mówi mi, że to zły kierunek, powiedział cicho. Masz mnóstwo doświadczenia i instynkt, odparła Danuta poklepując go po dłoni. Dowody są tylko faktami. Wymagają interpretacji, by nabrały sensu. Rozgryziesz to. Jestem przekonana. Tak jak o tym, że w planie wydawniczym mojej ulubionej pisarki nie trzeba będzie uwzględniać przerwy na proces ani zasad więziennego regulaminu. Nie mów hop. Nadal nie wiadomo, czy to nie ona zabiła Bartoszczyka. Dunin najchętniej by ją zamknął i upichcił akt oskarżenia. Fircyk z prokuratury nie będzie ci mówił, jak wykonywać robotę. W pieluchach był, kiedy ty prowadziłeś pierwsze śledztwa. Nadal zdarza mu się na gówno mówić papu. Mruknął z irytacją. Przywilej młodych głupców, skwitowała Danuta. Nie znoszę, gdy ofiary są turystami. Nie ma kogo przebytywać. Nie ma całego tła. Na szczęście nie tym razem, prawda? Masz pod ręką kogoś, kto znał go jak nikt z najlepszej i najgorszej strony. Tylko czy ona nie jest za blisko jądra ciemności zastanowił się Straszewicz. Musiał znów z nią porozmawiać, ale jak jak ze świadkiem i poszkodowaną czy raczej twardo i bez cienia empatii Miej na nią oko. Twój radar podpowie, czy coś kombinuje, zasugerowała Danuta. One we trzy kombinują bez przerwy. Radar niewiele tu pomoże, burknął. I takie kombinujące pannice zostawiłyby zwłoki jak na patelni. Nie wydaje mi się, oświadczyła i wsunęła do ust ostatni kawałek jabłecznika.